Cześć! Jestem Krzyszmen, a wysłuchacie podcastu wybuchowego TNT. No, jest tak. To jest pierwszy odcinek podcastu TNT, podcastu o wszystkim i o niczym właściwie. No bo jak to inaczej nazwać? Będę tu gadał o pierdołach, o wszystkim, co mi na myśl przyjdzie. No. Tak, zaczynajmy. Jestem Krzyżmen, mam 13 lat. I nie mam głosu do podcastowania, jak sami słyszycie. No ale trudno się mówi, uparłem się, to robię. Zawsze tutaj tak jest, że jak się uprę, to coś robię. No i robię. Może mi nie wychodzić, ale wa ważne, że jest, no. A, to GG. A nie, nie, nie. Przez słuchawki słucham to, żeby się nie odbijało w mikrofonie i... Dobra, nieważne. Ta, posłuchajcie muzyczki, bo już końcówka, a później wchodzę. Gadać. No. Więc witam was w... Już, yy, dzisiaj jest wtorek, wtorek, 6 kwietnia 2010 roku. Tak się składa, że dzisiaj mam wolne, no to... Jest godzina 9.11. Specjalnie wcześniej wstałem, żeby móc to tak nagrać. Czy nie po to, mama wcześniej do prasy wychodzi i mnie obudziła. Więc tak, teraz wiem śniadanie. I sobie pomyślałem, że zacznę nagrywać teraz. No złego. No. Więc. O czym będzie ten podcast To wstępnie? Mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Tak bardziej... No, o czym... Podcast będzie o moich przemyśleniach. O wszystkim. O tym, co mnie denerwuje, wkurza. No i ogólnie. No bo takich rzeczy jest trochę dużo. No. Jeszcze o muzyce też, ale mniej, bo o muzyce planuję zrobić osobny podcast, ale to może kiedyś indziej, więc o muzyce chyba tak. No, więc co tu dużo mówić. Powiem, no, o czym, znaczy, skąd się wzięła nazwa tego podcastu, może powiem. Nazwa podcastu wzięła się od piosenki zespołu ACDC, która nazywa się TNT. Dlaczego akurat tak? Właśnie nazwa TNT, więc ten podcast nie ma nic wspólnego, no, no z Dynamitem. Podcast wybuchowy, się, taki dopisek, bo się nazywa TNT. No. TNT to dyna, Dynamit. Czemu to nazwa? No bo tak szukałem, szukałem, no nazwy, nie wiem, miał być Podcast Krzyszmana, ale debilnie. No i szukałem w piosenkach yy, ACDC. No i miało być na początku Paul Breaker Czyli ja je łamać, ja ją udywasz No ale ta nazwa jest zbyt popularna Zostaw ją dla innych użytkowników i pokazuję na WordPressie A nie, co mam co robić? Co wnosiłem? TNT TNT Podcast dot wordpress.com i could only Zobaczymy, w trań, zobaczycie pierwszy odcinek. <śmiech> Więc dzisiaj będzie o Emo Martynce. Też o też. Stajcie, szybko wpiszę. No. Emo Martynka, znany nam prawie wszystkim. Dziewczynka, znaczy pseudo-dziewczynka, która była no... No głupia trochę. Pisała z błędami, pisała falą. I cóż się okazało? Okazało się, że ona no, była fejkiem. Bo to ją prawie każdy podejrzewał. A jeśli nie wiecie, kto to był M. Martynka, to wam przeczytam kilka wpisów. Trzy i później ostatni, gdzie autorcie przyznają, że to był fej. To może losujemy, losujemy. I.. Dzień śmiechowy, love. I to jest 13 stycznia. Jak się załabimy? No właśnie Aaa Dobra Więc uwaga czytam co nam pisze Emu Martinka Dej Dej śmiechowy X coś tam, coś tam love, Hejcio Ale zwałkowy nie rozumiecie takim wałkiem, taki do, do pieczenia, ha, ha, ha, XD, hi, hi, hi. ale ja tutaj zapo zapodaję fa fajnymi żołkami, żatami. wałkiem, do ciasta, ha, ha, ha. XD, Olol. lol, hi, hi, hi, hi. śmiechowo, ha, ha, ha, wałek do ciasta, XD, ha, ha, ha. ale mam głupawkę, XD, ha, ha, ha. Do ciasta! Daj! Hi hi hi! X! No, teraz się wtrącę, widzicie... <kluzny> Mogę służyć za nową wersję Iwony. Po prostu nie umiem tak miętać. Takiej... No ja Iwona będę czytał, bo nie umiem tak. Ale Z <śmany> Zwałkiem do ciasta! <śmany> Dobra, czytamy dalej. Napoli żnudy. Teacher, co mnie uczy, jest równo stupid i głupia. Przesadziła mnie do pierwszej ławki i nie mogłam pisać with tomuś. Nie I widzę. Żal. I hate ona. No bo żeby tego było mało, to mi kazała przeczytać moje zadanie domowe. Jaka głupia pupa. Dostałam on one. Jeden. Bo nie miałam. Mogłabym mi przecież dać minusa. No bo co, ja nie mam nic lepszego do roboty, jak pełniać tutaj w Na przykład, mieliśmy zastępstwo, zrobiliśmy zwały i Damian Sey powiedział, że Ania jest królową si, Ha-ha-ha, ale la, xd xd Całą lekcję się laughing, Ha-ha-ha, Ania królowa sikania xd hahaha Hahaha. ajdź A na, na plaście rysowaliśmy farbami obratek z lionem przedstawiający liona no to rysowałam tego tygrysa mają to tygrys? Mi ja się zdaje że... Żeby... No dobra. Stałam 5 minut duma xd ajdź po reszcie lesson poszłam do home i e, i Aid lunch Ducha z mushrooms Użastowałam, bo była oburkowa. Ale jeszcze się dali nabrać guptaski. Ha, ha, ha. Ale ja mam dziś śmiechowy chmurasek. Aj, A propos... A, propos, a propos. Mojego chomika tu dużo people stali, żeby go nazwać Bożena. Ale to przecież żeńskie imię guptaski. Ale nazwałam go Jonas. Ostatnio przed ujawnieniem się. Daj wyjazd do Grandmother. I wyjazd do Babci. Na tym, była tajemniczą podróż, żeby znaleźć się u Babci. Żeby tam zakończyć swój nędzny żywot. Na Świętach. Tutaj by się przydało takie... Tadadadam! Ta -da -da tadadadam tadadam nie ma więc musimy się zaposiłkować moim tadadam, tadadam już 10 minut się nagrywa dobra to może ja teraz przeczytam co? to ja będę czytał Tadadam, tadadam ostatni wpis życia emu martynki da tadadadam No. Zaczynam. 31 marca 2010. Day. Wyjazd do Grandmother XD. Michał i w ogóle XD. Hejcio XD. Ale, ale crazy day XD. Tak w ogóle to takie wielkie, że wczoraj nie witałam. ale się pakowałam. Bo dziś pojechałam do mojej Grandmother na Christmas. Tutaj się wtrącę. Emo Martynko tutaj oczywiście nie ma. I wiem, że autorki to wiedziały. Christmas to święta Bożego Narodzenia, a nie Wielkanocne. A do kogo ja mówię? Ja mówię do nieistniejącej osoby, ja jestem głupi w ogóle. W ogóle głupie, nie to wytnę. Albo nie wytnę, bo w ogóle tego nie wycinam. Dobra. na Christmas. A dokładniej to już u niej jestem, Ajdź, w sensie, że w Krakowie XD. Jak ja czytam XD, to tam jest XDD, ale XD lepiej brzmi, nie? No. Dziś rano ja nie szłam do school XD, bo o 9 rano wyjechałam mój w mother the grandmother. Krzysztof nie pojechał, bo on pojechał do swoich parentsów, rodziców. Wziąłam Jonaska XD, ale do niej musiałam. Do niej to jest jej papuga. Musiałam zostawić u Antośki, Because, jak babci powiedziałam, że jadę do niej z papugą, to powiedziała, że jest uczulona. XD, żal. XD, sosna X. A nie, to nie jest XD. To jest takie X, taka minka. Taka X Ale cóż, to to dniasto, XD. No, to jest już XD. Jonasek nie jest najbest. Lepiej wniósł pod duż y autem ale do niego talkingowałam i mu było chyba lepiej xd <coughs> bo Jonasek lubi ze mną być i saio rozmawiać jak dojechałam to moja grandmother pokazała mi mój pokój i się wypakowałam xd i potem poszłam na dwór i mówię wam spotkałam na dworze takiego jednego mojego starego friendsa xd co się z nim bawiłam jak byłam mała jak przyjeżdżałam do grandmother i xd lol jak ja byłam mała, to się w nim podkochiwałam, XD Hi-ha-he hi XD, aha hi -he, XD Czy XD? hi XD no, I on się nazywał Michał XD I ma taki blond, kręcone włosy XD Jest taki kuli w ogóle Ajdź On nie jest taki wysoki jak Tomasz P Mój ex-husband Ale jest strasznie przystojny Ajdź, ajdź, ajdź on jest i na rolkach i słucha hip-hopa, ale on jest crazy i wiecie co, jak mu powie... Proszę, jak mu powiedziała hejka, to on mi powiedział O, cześć matynko". ać i on nie pamięta, ale cool i potem jeszcze mi kazał pozdrowić Maj, moją grandmother, ać chyba się we mnie podkochuje, co nie? Ale crazy i w ogóle ten Michał jest dżentelmeńskim gentlemanem w sensie, że jest miły xd i otwiera drzwi i puszcza gerd przed siebie w kolejce do shop, xd próbowałam namówić matę żeby mi pomogła wchodzić na... żeby mi mo, żebym mogła wchodzić na kompa w czwartek i piątek y, i sobotę ale ona sej, że nie, że nie i kropa, że jak nie przestanę jej <coughs> ją prosić, to mi weźmie komórkę więc przestałam, Co na żal i więc jutro i w piątek i w sobotę nie, ben, nie będzie noci, no bo jak nie będę miała komp, to raczej nie writnę, nie? Chciałam wam dodać na bloga obrazek mniej i pudzianka, ale zrobiłam dzi dziś nowy, tylko potem sobie przypomniałam, że moja grandmother nie ma skanera XD i nie mogłam dodać Czy to się nagrywa w ogóle? Nagrywa się, ja yeah, yeah. jestem mistrzem. To jest koniec, tam pozdrawiam jeszcze kogoś, bo ona tam zawsze pozdrawia. Raz nawet nie pozdrobiła, bo sobie ja zrobiłem. No, no widać. I co w tym dziwnego w takim blogu? No bo widzicie, ona jest idiotką. <śmiech> no ale nie taką zwykłą idiotką, bo. Na przykład to jest już słynny cytat. Mother, dzisiaj upiekła takie fajne ciasto. I było w takim fajnym opakowaniu, co miało napisanie Cukiernia Piast. Ciekawe skąd miała to opakowanie. No, tutaj każdy się domyśla. No, że to jest idiotka. No, ale. Każdy by powiedział fake, fake, fake. No, fake to by był, gdyby nie to. Że ona nagrała piosenkę, którą zaraz was, wam puszczę. Ale jakoś będzie taka dodupiasta. No bo. Hmm, hmm, hmm. No bo, no bo, no bo. No bo nie mam jej na kąpie i z głośników będzie leciała. trudno. Więc tak. Pysuję emu matynka. Już się mi wczytuje. I teraz.. Nie to jest. No. Więc tak, jej pierwsza piosenka, czyli Tomuś, duże i zające, ajdź. Więc proszę bardzo, słuchajcie. Nie słuchajcie, nie słuchajcie, nie słuchajcie, bo mi się coś internet dzisiaj wiesza i musi się załadować. Normalnie bym już miała, ale no, no nie wiem co się stało. Bo ja dzisiaj na złość, jak robię podcast, to mi ten... Ale dobra, to jeszcze no każdy myślał, że to jest jakiś stary facet albo student, co ja z całej Polski, ale nie, bo nagrała tą piosenkę. I się okazało, co się okazało, to co wam zaraz powiem, ale najpierw musicie posłuchać piosenki Emo Martinga, czyli Tomuś, Róże i Zające, Ajdź! Mm. że źle słyszeliście, no bo no bo, no bo... no bo... no bo... no bo... tak, no... nie, no bo puściłem to z głośników. Jak ona śpiewała tak, zabierz mnie daleko, to takie lul, takie lul. I możemy się przenieść tymczasem na wieś, gdzie są... poście ludzie. Proste potrzeby. Ale bardzo poważne jest problemy. No. <grytanie> Więc takim sposobem się na wieś na chwilę przenieśliśmy, gdzie są poście ludzie. Proste potrzeby, ale bardzo poważne problemy. No, no wręcz do tych bardzo poważnych problemach będę mówił. Według tego mi się wydawało, że to jest, że to nie jest fake. No po tej piosence właśnie, no jeszcze miała inne. No ale to... A nagle 4 kwietnia, w niedzielę, cały, cała Polska zamarła. Pojawił się wpis The End tada da da, mm, oraz Dom, 19 lat później Teraz czytam i szybko poswimingował czas. Minęło 19 lat i Emo Martynka jest teraz szczęśliwa obok swojego hardbenda Tomusia. Mają trójkę prześlicznych dużo w ręków, Anitę Damiana i Krystiana. Jej książka Sekret Claudii okazała się światowym bestsellerem. Emu Martinka właśnie nagrywa trzecią płytę z Piotrem Rubikiem, muzyką poważną. Koncertowała już z mili braćmi Johna z innymi wspaniałymi artystami. W 2027 roku Emu Martinka wygrała 32. edycję tańca z gwiazdami. Wcześniej już wielokrotnie była gościem w toku Szymona Majewskiego i Kuby Wojewódzkiego. E, to Kuba by miał, poczekajcie, teraz jest 40, ileś. O, przyjmijmy, że 45, to wtedy by miał, jest 50, no później 63 lata około. Nie wiem, W wieku do 14 lat zerwała z Budzianusiem i wróciła do Tomusa. Emu Martynka zezwatała Jonaska z chomikiem Antośki. Obecnie Martynka posiada pra, pra, praw, wnuczkę Jonaska, Hany. Donia radiowała na śmierć pudelka Zaka, sama tlenki, którego dostała od swojej cioci na 14 urodziny, przestraszona mater oddała ją, czyli Donie, cioci. Monika, ta majtkisika, została światowej klasy bokserką. Jej pasją została gra w karty, choć do dziś nie lubi gry w kuku. Antośka wyszła za Grześka, który skończył informatykę na AGH. Rakcio od 10 lat próbuje skończyć planu. Mater Emu Martynki poszła tak Krzysztofa, tak jak ja, no. i Martynka miała dwie siostry, Ilonę i Gosię. Dat Martinki Martynki ożenił się z panią Danusią i mają czarną kotkę, Basię, którał wielkie spać, a Grey został dyrektorem Hogwartu. Czy długo i było im to Chyba jest takie zdjęcie, gdzie są dwie autorki i was. Irena, 15 lat po prawej i Zośka, 13 lat po lewej autorki. Irena śpiewała jako Martynka, a Zosia jako Antoszka. No i widzicie, jak daliście się nabrać. I teraz, czy ja się dałem nabrać? No, z przykrością stwierdzę, że tak, ja się dałem nabrać, no wiem, głupi jestem. No ale no, no, no, no. Ta piosenka mnie przekonała, że ale nie wpadłem na to, że coś takiego mogło utworzyć dwie nastolatki. No, no bo, chociaż no trudno mi było uwierzyć, że istnieją takie debilki, ale już zbliżamy się do progu 25 minut, więc żegnam Was. Teraz tak, odcinki będą tutaj no rzadko, może raz na dwa tygodnie co najmniej. A prawdziwe wszystko, za, a wszystko zacznie się tak w wakacje, wakacje to będzie na, pod, na przeciągu trzech, dwóch, czy nawet codziennych dni. No, nie będzie fajnie. Nie wiem, żegnam Was, na razie mówił przyszmy ja